Najpierw skorumpujemy podczas wycieczki na klasy mm -hmm. węgla, Jacku. Po dłuższej przerwie i po dwóch stronach kabla się teraz widzimy. No się słyszymy raczej. Tak, tak. Mhm. Bo... Ale mieliśmy okazję niedawno spędzić ze sobą trochę czasu. <laughs> <laughs> tak, dwa tygodnie na Festiwalu Filmów Kultowych w Katowicach. I ten odcinek dzisiejszy no, trochę jest z poślizgiem, bo spowodowany był tym, że byliśmy właśnie obecni na festiwalu i byliśmy zajęci. Ale też ten odcinek jest specjalny o tyle, że będzie relacją z Festiwalu Filmów Kultowych zaprezentujemy mm, takie nagranie, które, które powstało mhm. z publicznością na żywo. Tak, tak. mam nadzieję, że słychać wyraźnie tą publiczność, bo kilkakrotnie reagowała na to, co... Wiesz mówiliśmy. co, właśnie publiczności mhm. nie słychać. Nie słychać. Tak. No to I... wszyscy muszą nam uwierzyć na słowo, że czasem śmiano się. Nie, nie, są tam jakieś, jakieś słychać, jakieś reakcje, ale nie można ich rozpoznać. To jest o tyle ważne, że ja przysłuchiwałem się tej temu nagraniowi, tak się odmienia? Nagraniu. Uh -huh. Temu nagraniu, uh -huh. <laughs> Przysługiwałem się temu nagraniu. I tam jest o tyle ważne, że jeden z widzów y, pada, w, on mówi takie zdanie, to jest w kontekście nowej produkcji y, reżyserowanej przez Kormana i on odnajduje w internecie tą produkcję, pada tytuł, a ja mówię, że widziałem trailer już do tego filmu. To jest o tyle, o tyle ważne, że no, mało zrozumiałe, jeśli, jeśli nie, nie wie co ten człowiek mówił, mhm. ale to jest tylko taki mały szczegół. Dlatego tłumaczę to, ja, ja odpowiadam jakby na, na, na yy hasło z sali, że tak powiem. Mhm. Dobrze, yy, Jacku, jak Ci się podobało na tym festiwalu? <śmiech> bardzo. <śmiech> no, coś innego mógłbyś powiedzieć? Wiesz co, mnie też, jako dyrektorowi artystu muszę Ci powiedzieć, że to bardzo udany festiwal. <śmiech> no to ciekawe, ciekawe. Dobra, to a jakie, jakie masz takie najlepsze wspomnienia z festiwalu? W sensie, oczywiście nie mówię o tym, co robiliśmy po filmach. Mhm. Wiesz ja jeszcze nie, nie ochłonąłem. Mhm. Muszę nabrać troszeczkę dystansu do tego. Jeszcze nie zrobiłem tej listy błędów i wypaczeń, którą zazwyczaj konstruuję po zakończonej edycji festiwalu. I też, nie wiem, na razie mam, mam jestem zmęczony, tak bardzo zmęczony, jakby powiedział Roman Wilhelmi w klątwie Doliny Węży I, i, i no potrzebuję chyba trochę czasu i dystansu do tego, żeby, żeby jakoś tak obiektywnie na to spojrzeć, co było, ale wydaje mi się, że było udanie, tak? ja się bawiłem mm -hmm. fajnie, dobry mm -hmm. był ten program, chociaż y jeśli mogę rzucić tam, y jak to się nazywa, trochę mm -hmm. dziegciu, y z drobnymi y potknięciami, podk bo chyba największym rozczarowaniem festiwalu było brak Gwiezdnych Wojen, nie? No tak, tak, tak. O tym już mówiłem po wielokroć i nie chcę chyba do tego wracać, no bo to mm -hmm. dla nas <śmiech> trochę nas zjechano i, i, i za to, za, za brak tej sagi, natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę, widzowie muszą wziąć pod uwagę, że to jest także bolesne dla organizatorów, prawda? Przecież staramy się, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, żeby każdy był zadowolony. No ale musieliśmy się pogodzić z tym, że, że te Gwiezdne Wojny jednak się nie pojawią. Wiem, że nad nami to będzie ciążyć jeszcze przez jakiś czas i, i na pewno przy kolejnej edycji nam się to wypomni. Natomiast no, nic w tej sytuacji nie mogliśmy poradzić, jedynie musieliśmy się z tym pogodzić, ale to, to było i tak przykre dla nas, że że taka sytuacja zaistniała, no ale któż, mógł to przewidzieć wcześniej, nim festiwal się rozpoczął. No, ale wydaje mi się, że to było, no, no, to było jedno wydarzenie na sto, mhm. na więc wiem, że istotne bardzo, ale no więc takich przypadków nie było, prawda? Tak, tak. Dla mnie takim największym wydarzeniem chyba był jednak cykl filmów Roger'a Kormana I to tych filmów, o których wspominaliśmy jakiś czas temu w naszym podcaście dotyczących adaptacji Edgar Allan Poe. Pamiętam, myśmy się wbili na samą końcówkę mm, Maski Czerwonego Moru. Tak, tak, tak, tak. I to naprawdę robi wrażenie na dużym ekranie. Mm -hmm. Te, kolor te mm -hmm. kolory, ten format, no super, ten finał widzieliśmy wspólnie, tak jakby doskoczyliśmy z rangi naszych obowiązków. Nie mogliśmy być na wszystkich filmach. Zwłaszcza ty oczywiście, ale widzieliśmy końcówkę tego właśnie filmu Kormana i dobrze to wyglądało. Ja się muszę otwarcie przyznać, że ja nie oglądam filmów na festiwalu. Znam je nie dlatego, że nie chcę, ale ja się po prostu denerwuję, że coś się stanie i no, po prostu mam taką, nie wiem, zasadę. No od jakiegoś czasu po prostu widzę, że to nie ma najmniejszego sensu, żebym oglądał filmy, ponieważ nie czuję się jak widz przychodzący na salę kinową, który oczekuje czegoś od filmu i w całości jest w stanie mu się poświęcić i oddać, natomiast ja patrzę na to wszystko co wokół. Czy obraz jest dobry, czy, czy dźwięk nie nawala, no i tego typu rzeczy. A poza tym, po wielokroć no, wyłącza mnie z oglądania filmu u... Telefon, więc no nie mam tego. Natomiast y, oglądam fragmentami, jeśli, jeśli jest taka możliwość. No i ta maska Czerwonego Moru, o której wspominałeś, to rzeczywiście jest no, bajka. Mm -hmm. <laughs> Natomiast y, jeszcze wracając do, y, jeszcze trzymając się tego y, kormana, y, to rozmawiałem właśnie z widzami, którzy często nie znali kompletnie kormana mm -hmm. i podobało im się. Podobało im się, natomiast Super. co zaskoczyło, że słyszałem wiele takich opinii, że Kruk do nich nie trafił. To ciekawe. No, to, jest, to jest mój ulubiony film, ciekawe. No, za to y, pamiętam, że, że ja tak właśnie przekonywałem do maski Czerwonego Moru i też się spotkałem z kilkoma widzami i opowiadali, że rzeczywiście ten film mi się podobał najbardziej mhm. z, z całego cyklu a, yy, no, a niedawno spotkałem właśnie też jednego z widzów i opowiadał pochwalił mi się ile filmów zobaczył na festiwalu e, podziękował za festiwal, bardzo to miłe mhm. i, i powiedział, że oglądał po wielu wielu latach ścieżki chwały Kubricka i się popłakał no, mhm. Super. no miło coś takiego słyszeć znaczy nie dlatego, że się popłakał tylko, że, że w te filmy wywołują jakieś określone reakcje więc to no ciekawe i, i no, miłe dla nas mhm. Ja powiem szybko, co jeszcze ja widziałem, bo ja y, pozwoliłem sobie na chwilę oddechu i widziałem parę filmów. Y, ciekawie przedstawiał się y, cykl filmów Orsona Walesa. Tym bardziej, mm -hmm. że były to filmy, które nie są tak znane w Polsce. Mówię to o takim filmie jak Falstaff. A ja w, y, wbiłem się na Intruza, y, czyli Stranger chyba jest oryginalny film. Tak, tego tak filmu. Mm -hmm. I pomimo tego, że film się trochę zestarzał, y, w sensie konwencja ta się zestarzała, to naprawdę świetnie się to ogląda. Widziałem również Dziką Planetę jest okay. chyba polskiej tutaj animacji, do której napisał scenariusz, albo na kanwie um, opowiadania Rolanda Topora. Ciekawe, bo to było z muzyką na żywo. To Przechodzę do kolejnej ważnej rzeczy, która na festiwalu waszym festiwalu filmów kultowych sprawdza się idealnie. Cieszę się dużym powodzeniem, czyli projekcje filmów z muzyką na żywo. Mm -hmm. Mieliście pokaz na Sferatu, gdzie muzykę wykonywał na żywo nie kto inny, ale pan mm -hmm. No parę innych rzeczy, które, no przede wszystkim również nad żywych trupów tak, tak, z tak. muzyką na żywo. Pamiętam rok to była Godzilla z muzyką na żywo, więc nie tylko do filmów niemych jest ten system, ten system się sprawdza, ale również do filmów, które jak najbardziej są filmami dźwiękowymi, a można do nich wykonać muzykę na żywo. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy sposób na prezentowanie filmów dzisiaj współczesnym widzom i bardzo atrakcyjny dla nich. Mhm. Też, też mi się tak wydaje, że Hmm, chociażby widzę po frekwencji na Murnale, no który był pokazywany w sposób tradycyjny, czyli bez e, towarzystwa żadnego tapera e, i z drugiej strony pokazywaliśmy Murnała też z Mood Stowarzyszeniem e, Muzyki na Żywo, więc zdecydowanie ta druga forma jest bardziej e, popularna. Czyli musi być jakiś dodatek. No, zresztą ja tak właśnie widzę, że film dziś nie wystarczy, że film powinien mieć jakąś otoczkę, czy to dyskusję przed projekcją, czy prelekcje, czy coś zupełnie innego, ponieważ no, żyjemy w takich czasach, kiedy dostęp do filmów jest dość łatwy, prawda? No. I, I są telewizje, wie, wielość kanałów, są, są DVD. no jest tego, jest tego sporo, a my pokazujemy przecież filmy, które już są znane. Znaczy, pokazujemy filmy, które nie mają kilku miesięcy, ale kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. Więc gdzieś tam już w obiegu powinny funkcjonować. Mhm. Taki przykładem chyba była, nie chyba, ale na pewno była, mm, był maraton filmów z cyklu Alien. Puściliście wszystkie mhm. części Aliena na mhm. taśmie 35 mm. Mhm. Ja widziałem fragment y, oryginalnej wersji Alien, czyli Ridleya Scotta. I robi to również wrażenie duże, bo ja chwaliłem się ostatnio, że mam ten komplet na blu rayu ale wiesz, co, to się nie umywa do tego, jak ten film wygląda na dużym ekranie. Mm -hmm. A pierwszy co? raz widziałeś? Na dużym. Nie, momencie? nie, nie, ale chyba to był największy ekran. Aha. Ale ja rzeczywiście tak w, w, kos w kosmosie jest olbrzymi ten ekran. Mm -hmm. Ja nie byłem na 12 dniach. To brzmi, sorry, Przepraszam, to fajnie brzmi: W kosmosie jest duży ekran. Chodzi o, chodzi o kino, <laughs> kino. Nie, Kosmos, ma... tak, tak. Eee, ja widziałem fragment 12 dniowych ludzi. No, porażające. No. A to jest jakby nie było produkcja telewizyjna. Widać to, prawda? Że to jest trochę na potrzeby telewizji zrobiony film. E, ale na dużym ekranie bajka po prostu. No. Jeszcze może na koniec <grym> powiem o swoim cyklu. <grym> tak, był, był. Jaki to był? <grym> <grym> Bardzo oryginalny tytuł. Najgorsze filmy świata. Słuchaj, ale frekwencja dopisała. Ja tak liczę, że średnio pół tysiąca ludzi zobaczyło te filmy. No, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, na, tak. Cykl. Mhm. na pewno, Coś około Zbyt. tego. Mhm. Ale zauważyłeś, że zmieniła się publika? Tak, to bardzo ciekawe, ja już mhm. jestem piąty raz, byłem z tym cyklem w Katowicach, chyba piąty, tak? Tak, tak, mhm. I zauważyłem rzeczywiście, że diametralnie zmieniła się publiczność, bo obserwowałem podobne, czy znajome twarze na tych projekcjach, czy, czy, czy, czy moim projekcie przez ostatnie lata, a w tym roku miałem wrażenie, że jakby zupełnie odświeżona publiczność przyszła, inna. To ciekawe. Tak. Możliwe, że to wynikało ze zmiany miejsca i czasu projekcji, no, tak. bo przenieśliśmy o z godziny 14 na godzinę 20 mhm. i z teatru Kores, który jest dość takim kameralnym miejscem, do kina Światowid, który mhm. jest również kameralnym miejscem, ale w innym zupełnie rozumieniu. Natomiast myślę, że to powodowało. Jednak godzina 14 to nie wszyscy mogą. Siedzą w pracy albo na uczelni. A tutaj wi widać było, że ta publika składa się z osób, które e, chyba pracują już, nie? Nie, nie, nie? Tyle się uczą, co pracują. Także no, ciekawe, ale reakcje były i tak e, No właśnie, entuzjastyczne to powiedzieć, że i spontaniczne. Pomimo, pomimo zmiany, może nie zmiany, ale, ale różnorodności, czy, czy, czy też do koptowania nowych ludzi, nowej widowni, to reakcja była widowni, powiedzmy, już możemy to powiedzieć całą odpowiedzialnością przewidywalna, bo to już piąty raz u Was są złe filmy i ludzie bawili się tak, jak powinni się bawić na tych filmach, czyli, czyli naprawdę duży entuzjazm widziałem podczas projekcji. Szybko powiem, jakie filmy były prezentowane, to, bo to jest chyba ciekawe. Najwięcej ludzi przyszło chyba na film, który działa swoim tytułem, czyli Ludzie Krety. Był też Mózg z Planety Arus, był film, mniej znany film Eda Uda, Noc Upiorów. Był wybijający się z tej serii troszeczkę Blakula, nawet nie troszeczkę, tylko, tylko to był zupełnie inny film, bo te wszystkie filmy, które wcześniej wymieniłem to lata 50 i takie twarde science fiction. I oczywiście był jeszcze również film z lat 50 Atak Kobiety Olbrzyma. Pięć filmów. A my wspólnie spotkaliśmy się tak już bardziej zawodowo, podobnie jak, jak, jak dzisiaj nagrywamy podcast. My spotkaliśmy się z publicznością przed filmem Sklepik z Horrorami. Tak. No, w na teatrze Rialto, krótko po Twoim przyjeździe do Katowic, byliśmy. Mm -hmm. <średzimy>. no, możemy chyba teraz wysłuchać tego tak, zapisu, tak. prawda? To jest zapis to fajnie brzmi zapis publiczności na żywo, tak jakbyśmy nagrywali teraz nasze podcasty dla zombie, nie? <średzimy> o, słuchaj, ale zanim przejdziemy albo dobra, może rzeczywiście, posłuchajmy go. ciekawy teraz... ciekawe właśnie, bo to mnie bardzo interesuje i zauważyłem takie dość ciekawe reakcje wśród mm -hmm. publiczności wybranych osób, że reagowały tak, jakby nas już znały. Możliwe, że to tam słuchacze nasi się znaleźli? Wierzysz w to? Byłoby <grym> miło, nie? <grym> Ale nie wiem. <grym> może to jest tak, może nam odpowiedzą, czy byli na tym pokazie. No właśnie. To, i przypominamy, że mamy fanpage na, na, na, na Facebooku, jeśli chcecie coś tak. napisać, albo zobaczyć dziwaczne rzeczy, bo tam jest staram się, staramy się wspólnie mnóstwo dziwnych rzeczy umieszczać, typu plakaty i zdjęcia z planów filmów, które omawiamy. Więc można się podzielić tą informacją, czy ktoś był obecny z naszych słuchaczy na, na, na pokazie w Sklepie z mhm. Jeśli nie, to będzie okazja zaraz wysłuchać zapisu naszej wspólnej rozmowy. To warunki nagrywania były takie, jakie były. To znaczy, to, to, to jest wnętrze kina, w związku z tym będzie lekki pogłos. Ale mam wrażenie, że dobrze to wyszło, że da się tego słuchać. Mhm. Dobra. No to, no to co? Słuchamy. No to słuchamy. E dobrze. Witamy, ja nazywam się Jacek Krokosz. Koło mnie siedzi Patryk Tomiczek. Będziemy opierać Państwu na temat filmu, który zaraz zobaczymy: filmu Rogera Kormana, potem Mały Sklepik z Horrorami, film Shop of Horror. Um, I tyle na początek. Cieszę się, że Państwo przyszli zobaczyć ten film, który nie cieszy się takim powodzeniem w Polsce, wydaje mi się. Natomiast mm. z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że ten film ma, nosi miano kultowego gdzieś na świecie, ale nie w Polsce. Roger Korman specjalnie nie jest popularny, jak się przekonuje, na tym festiwalu. <laughs> Nie wiem, czy państwo wiedzą, może zaczniemy od tego, że Roger Korman jest facetem, który dostał Dwa lata temu Oscara za mhm. całokształt i to jest bardzo ciekawe, że facet, który przez całe życie robił filmy klasy B, sam przyznaje się do tego, że wyreżyserował ponad setkę filmów, wyprodukował 200 lub 300 filmów. No właśnie są różne podane informacje. Ja czytam w jego autobiografie. 50. Nie, tutaj przesadziłeś teraz. Bo jest <śmiech> autobiografia Rożera Kormana, w, która nosi tytuł Jak zrobiłem 100 filmów i nie straciłem ani centa. On sam rzeczywiście mhm. chyba się też pogubił, bo mm, Oprócz reżyserowania on również zajmował się produkcją, mm -hmm. zwłaszcza w latach 70-tych, 80 -tych, ale fakt jest taki, o czym chciałem powiedzieć, że Korman, który nazywany jest papieżem kina pop takim królem tanich mm -hmm. budżetów, dostał Oscara. To jest ewenement. Za Oscara za całokształt, honorowego Oscara. Mm -hmm. Jak pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, mówiliśmy się nazwiska innych osób, które dostały Oscara i ten, mm -hmm. to nazwisko Rogera Korman'a w tym zestawieniu wygląda dziwnie, no bo to jest Andrzej Wajda, to jest Charlie Chaplin, mm -hmm. no, Hitchcock. No dziwnie, dziwnie. No, cały czas dyskutujemy przecież poza naszymi audycjami, że nie wiadomo dlaczego zdobył tego Oscara. Ty uważasz, że za to, że się opiekował młodymi twórcami, artystami. No, ja tutaj uważam jednak, że udało mu się kilka takich filmów zrobić, ważnych, ale nie wiem, czy na tyle ważnych, ja nie wiem, gdzie miała obiecana chociażby, czy inne, wiesz, filmy istotne. To jest bardzo y, hmm. ciekawe z Kormanem jest to, że jego twórczość można podzielić na parę takich etapów. My zobaczymy film, który jest takiego etapu pośredniego, moim zdaniem, hmm. ponieważ Korman zaczynał... Mm, no, pomijając kwestię, że zaczynał jako goniec w Twenty Central's Fox, ale jako reżyser zaczynał w latach 50. realizować filmy klasy B o potworach, bo to były takie filmy jak Atak Krabów Morderców albo Not from, from This Earth, to był taki film również o potworach. A ten film, ciekawy, że pochodzi z roku 59 i tak naprawdę jest takim momentem przełomu w myśleniu Kormana jako reżysera. Mm -hmm. W ogóle, jak wyczytałem, ten film dosłownie powstał w ostatnim momencie roku 59. Dlatego symboliczna jest to data. Mhm. Ten film powstał między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem Aha. roku 59. Bo po tym filmie Korman. Yy... Bo powstała przez dwa dni, dlatego mógł tak. się Korman zmieścić w tym terminie. Tak. To jest ciekawe, Aha. że. Yy, może to jest nie, nie, nie, niewiarygodne dla, dla współczesnych widzów, ale ten film yy, rzeczywiście powstawał dwa dni. Mm -hmm. Całość filmu na, y, powstała dwa dni. Jack Nicholson wspominał, który tutaj również pojawia się w tym filmie, mm -hmm. że Korman nie, nie używał słowa cut, czyli cięcie. Tak szybko pracowali, tylko mówił another set. Następne ustawienia, następna, następna sekwencja. Ale tego pośpiechu tutaj nie widać na ekranie. Ja uważam, że pod względem realizacyjnym to jest całkiem sprawny film. No nie jest to może mistrzostwo świata, ale... Nie, nie umieściłbyś chyba tego filmu w cyklu Najgorsze Filmy Świata. No. Właśnie z Kormanem jest troszkę tak, bo jakby nieznajomość twórczości Kormana powoduje, że jego często ustawia się wśród, powiedzmy, gorszych reżyserów. On rzeczywiście no. robił filmy... Mm, On robił filmy tanie, ale to, tak. nie, nie robił filmów złych. Tego nie można powiedzieć. Zresztą dyskutowaliśmy niedawno na temat pewnego materiału dotyczącego Kormana, że to jest reżyser właśnie złych filmów. Przynajmniej w takim kontekście pojawiało się jego nazwisko. No, uważam, że to jest jednak e, błędne. No nie, nie, nie, te filmy się bronią mm -hmm. pod względem realizacyjnym. Już pomijam ten cykl Edgara na który pokazujemy i te, te filmy, bo one są rzeczywiście funkcjonują na odrębnych zasadach tutaj, ale tego, te nie wiem, White Angels, które też było pokazywane właśnie w sklepie horrorami i znalazłoby się jeszcze parę, to są filmy, które się pod względem realizacyjnym bronią i którym nic nie brakuje, prawda? Właśnie... Korman na pewno jest zdolnym facetem, zdolnym rzemieślnikiem i tutaj yeah. on uczył się na tych filmach, kręcił ich bardzo dużo, a w związku z tym tak naprawdę mm, szkołą filmową dla niego było to, że on realizował swoje filmy i na nich mm -hmm. się uczył. I on wspomina y, przy realizacji tego filmu, że bardzo dużo rzeczy się nauczył, właśnie pracując w pośpiechu, mm -hmm. y, troszeczkę na połu amatorskich warunkach, starał się wymyślać rzeczy, y, które tak naprawdę były wymyślane na poczekaniu, żeby ten film wyglądał lepiej. Ale co ciekawe, Korman sam zastanawia się w swojej książce, dlaczego ten film uznawany jest za kultowy, dlaczego cieszy się takim powodzeniem do dzisiaj mhm. i dochodzi do wniosku, że być może podświadomie wybrał taką konwencję łączenia horroru z komedią. To był ewenement nawet w jego twórczości, od tego się zaczęły jakieś inne rzeczy, że rodzaj jest tutaj burleski, połączony z grozą w mhm. tym filmie. To zaważyło na sukcesie tego filmu. Wiesz co, nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że nie, że dzisiaj może ten film jest tak mm. odbierany. Wiesz co, bo to, mm. wydaje mi się, że samym Raimi niedawno przecież oglądaliśmy Evil Dead, to jest facet, który ma talent do łączenia właśnie komedii z grozą, mm. natomiast nie wiem, na ile to było świadome w przypadku Rogera Cormana. Myślę, że dzisiaj ta trochę archaiczność tego filmu powoduje, że, że tak go odbieramy, znaczy, że się uśmiechniemy na, na, na widok roślinki, która widać, że nie, nie jest prawdziwą roślinką, no i na widok Jacka, akurat ta scena z Jackiem Nicholsonem mogła być tak zaplanowana, miała wywoływać śmiech, ale nie, nie, nie wiem, nie wiem. Co, mam, mam wątpliwości. Trudno to powiedzieć, tego. bo rzeczywiście czytając jego autobiografię on pisze z pewnej perspektywy. On tam Aha. nawet porównuje y, Mały Sklepik z Horrorami do filmu Rocky Horror Picture Show. Tak sam no. Korman mówi, że można by porównać te filmy... Ale czemu? Proszę? No, to dlaczego? Rodzajem właśnie zabawy. On twierdzi sam, że znudził się robieniem dla American International Aha. horrorów i filmów science fiction, które były bardzo mainstreamowe, bo w latach 50 bardzo popularna była seria filmów science fiction, gdzie kosmici przylatywali Aha. na ziemię i mordowali wszystkich, próbowali porywać amerykańskie piękne dziewczyny i on tym filmem, Little Shop of Horror, ale również był taki film ym, Wiadro Krwi chyba, Bucket of Blood, jego film. on powstał w tym samym roku, on powiedział, że tymi dwoma filmami, zwłaszcza tym filmem, chciał trochę zabawić się z konwencją, to znaczy znudziło mu się robienie takich horrorów czy filmów science fiction, które które niczym nie, nie różniły się od y, tych filmów, które protokowali wszyscy, czy reżyserowali mhm. wszyscy i chciał się trochę zabawić i stworzyć ym, trochę ironiczną taką sytuację w tym filmie. Wydaje mi się, że on tutaj jest. Sama wspomniana przez ciebie postać Jacka, odgrywana przez Jacka Nicholsona. Mhm. Ewidentnie to są jaja. Tak, no? tak, tak. No ale więcej znajdziesz takich fragmentów? On, on sam twierdzi, ciągle powołuje się na samego Kormana, mhm. on sam twierdzi, że ta roślina miała być zabawna. Sam, sam, sam motyw to, że, że tutaj potworem Ale... jest... No kapuję, wiem o co ci chodzi. Natomiast <laughs> mam przed oczami scenę z filmu Wrota do Piekieł, który zresztą pokazywaliśmy jakiś czas temu. Jak kobieta ogląda, musi złożyć ofiarę, żeby, żeby minęła klątwa, którą na nią rzucono, no i studiuje książkę dotyczącą właśnie takie składania ofiar. No i jest, zatrzymuje się na obrazku, w którym uśmierca się zwierzątko i w tym samym momencie mówi do swojego kotka kici kicik kicik. Kici. To jest mega zabawne, to było zaplanowane, takiej sytuacji tutaj nie ma. Mhm. Tak, na pewno koronowi łatwo jest mówić z pewnej perspektywy. Aha. Dzisiaj to jest stateczny klasyk mhm. i on mam wrażenie trochę dopisuje wiele mitologii do, do, do swojej biografii czy filmografii. No. I wiesz co, to się zabawnie czyta, rzeczywiście dużo ma w tym racji, że ten film stał się kultowy i tr trzeba się zastanowić tak naprawdę, dlaczego? Dlaczego nie wszystkie filmy Kormana, tak jak na przykład film Człowiek z rentgenem w oczach, mm -hmm. dlaczego ten film nie jest kultowy? On powołuje się na to, co jest bardzo ciekawe, że w 82 roku powstała sztuka teatralna na podstawie tego filmu, wystawiona z powodzeniem na Broadwayu. Mówi o tym, że w Monachium powstała, powstało studio filmowe, które w nazwie ma właśnie nazwę na, na, na. Sklepiku z horrorami, i według Kormana to wszystko wskazuje na to, że ten film jakby wyszedł daleko poza tą materię filmową, a stał się częścią jakiejś szerszej takiej sprawy mm -hmm. popkulturowej powiedzmy. W związku z tym on twierdzi, że to jest film kultowy i mu się udało to zrealizować dlatego, że chciał połączyć dowcip z grozą. Mhm. Tak tak przynajmniej czytam. Ale no nie gdzie... wiem, czy mu się to do końca udało. No Wydaje z... mi się, że dzisiejsze perspektywy tak, no zlewam ze śmiechu za te pewne uproszczenia realizacyjne, ale nie, nie, nie jednak się nie zgodzę do końca. No, no to już nie, no. nie zgadzasz się z, Nie, nie z Kormanem się nie zgadzasz, no bo dobra. Ja, ja tylko ciągle powołuję się na to, co wyczytałem, co mówi sam Roger Korman. No a ty się z tym zgadzasz, czy nie? <laughs> Patrząc na to, co robi Korman i przed mhm. i po, to rzeczywiście ten film trzeba uznać w jego biografii za... I to, co powiedziałem na samym początku, za... Y, y, za bardzo istotny mhm. film. To jest film, który zmienił Cormana z takiego reżysera, który mógł gdzieś w okolicy Eda Uda się poruszać, w okolicy, bo nie do końca. Edward jest nie do mhm. pobicia tak naprawdę, mhm. ale tym filmem Roger Korman nie do końca, nie tak wyraźnie jeszcze, ale trochę zmienia z, y, swoją perspektywę na patrzenia na film grozy, bo przyznam, trochę zmyślam, bo tak naprawdę pełna zmiana następuje, kiedy bierze się za Edgar'a na po. Mhm. Tutaj trzeba powiedzieć wprost, że Roger Corman powiedział do swojego współpracownika Samuela Ercroffa, że dość horrorów, yy, które odcinają kupony od bardziej popularnych horrorów, zróbmy coś naprawdę oryginalnego i zaczęli realizować filmy na podstawie opowiadania Edgar Allan Poe i tu rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że ta seria wskazuje na to, że Corman nie jest tylko wyrobnikiem, ale artystą. No wiesz co, mam wrażenie takie, że jak ktoś oglądał adaptację Edgar Allan Poe, i nie wie, jak, jakie są filmy Kormana spoza tego cyklu, On no to teraz może być mocno zaskoczone. Tym filmem? Tak. No, no nie, no to ja proponuję no. w ogóle zobaczyć Atak Krabów Morderców. No, ja, ja zaraz powiem coś, co może tutaj, no, wiesz, na mnie, no. na mnie zaraz polecą pomidory. Mhm. Jest niewielu reżyserów, który potrafi tak żonglować gatunkami. Mhm. Kubrick y, i Korman, no. Mhm. I no, oczywiście przesadzam, bo to jest zupełnie no, inna galaktyka. Ja wiem, że przesadzasz, no. <laughs> Ale chodzi mi o to, że Korman udowodnił w swojej mhm. filmografii, możemy dalej pójść, bo, bo powiedziałam o producenckiej jego roli. On wyprodukował y, filmy, y, tak naprawdę rozpoczął modę na filmy y, takie bardzo krwawe. Mhm. Przypomnę, jego produkcję z lat 70 -tych, typu Pirania. Niedawno mieliśmy remake tego filmu i Chowa się Piła przy tych filmach, bo powstały dużo później. To Korman rozpoczął jako producent serię filmów krwawych w Stanach Zjednoczonych, takich, wiesz, no z gatunku plażowych, powiedzmy. Mhm. No, ale nie są to takie jatki, jak mechaniczna, wiesz, raczej piła. teksańska masakra. Aha. Tak, tak, to prawda, to prawda. No tak daleko, nie? Szedł, mm -hmm. no. Nie, tak, tak nie, Nigdy on nie był twórcą Kormana. Uh -huh. Właśnie, ciekawe, z Kormanem, wydaje mi się, ciekawe jest to, że cokolwiek on robił, czy robił film gangsterski, czy robił film science fiction, czy horror, czy sexploitation nawet mu się udawało wyprodukować, to jednak tam jest piętno Kormana. On pozostaje. Znaczy, taki wydaje mi się, że zachowywał jakiś poziom mimo to. Tak, stylowość pewna, uh -huh. po prostu stylowość. Uh -huh. Nawet w tym filmie będzie to widać. Chociaż rzeczywiście, czego można wymagać od filmu, który został zrobiony w dwa dni? Nie no, on dzisiaj wygląda jak ta z telewizji troszeczkę. No. Zaraz wszyscy wyjdą. <grym> Ale widać też jego niskobudżetowość. No zobacz, e, pierwsza scena o, otwierająca, prawda? No nie ma jazdy kamerą, żeby pokazać miasteczko. Ono jest narysowane kreską. No. Tak. No. Tak, tak, ale nie było w ogóle miejsca na to, żeby zmieniać lokalizację. Aha. Tam był drugi reżyser, pracował um, przy tym filmie, który dostał zadanie, żeby skręcić wszystkie plany właśnie przedstawiające jakichś no, no. ludzi. I z tego, co wyczytałem, to tam um, statystami są, jest rodzina tego drugiego no. reżysera, jego ojciec, jego matka. Oni grali statystów, ludzi, którzy wchodzą do sklepu, bo nie było na to pieniędzy, czasu. Przede wszystkim nie było pieniędzy, żeby za, komukolwiek zapłacić, bo oni grali za friko no. w, w tych filmach. Jack Nicholson, tu wspomniany, który rozpoczyna karierę u Kormana. Bardzo chciał zagrać tą rolę. Natomiast Korman napisał w oryginale rolę dla 40-latka. Mhm. A Jack Nicholson wtedy, kiedy powstał ten film, miał 20 parę lat i uparł się, że zagra w tym filmie. Udało mu się to. I tu jest bardzo kolejna ważna sprawa, o której ważne, warto pamiętać, omawiając filmy Kormana. Szybko zmieniam temat, ale jesteśmy w temacie Nicholsona. To jest niesamowicie cenne, że ten facet, Roger Korman, dał szansę w swoich filmach zaistnieć y filmowcom, aktorom po prostu, którzy później stali się tak naprawdę opoką nowożytnego czy tam nowego rozdania Hollywood, czy tego lata, lat 60 -tych. No to właśnie, ale tutaj się zastanawiam, czy on dostrzegał talent ich, czy to jest kwestia przypadku, a? Jack Nicholson powiedział, to ty no. chyba ty mi o tym mówiłeś, że Korman dawał im szansę zaistnieć w filmie, kiedy, kiedy nie musiał im dużo płacić, no a teraz mm -hmm. tak naprawdę to, on, to oni powinni, znaczy oni cieszyli się z tego, że mm -hmm. mogli zagrać, ale to teraz On może być im wdzięczny on, tak, za wdzięczny to, że nie niego występowali. Dokładnie, bo teraz jakby Nicholson sobie za, zażądał zagranie u filmie, filmie Kormana, bo Korman ciągle jest twórcą, który, który mm -hmm. no nie wiem czy reżyseruje jeszcze, ale produkuje. W związku z tym dzisiaj nie wiem czy byłoby go stać na Jacka Nicholsona, mówię całkiem poważnie, bo nie wszystkie przedsięwzięcia Kormana skończyły się sukcesem komercyjnym. To też mm -hmm. on kręcił, realizował bardzo dużo filmów, ale ten film akurat zdobył mnóstwo nagród na festiwalach, różnego rodzaju. Tak, tak, on, on cieszył się dużym powodzeniem. Sam Korman twierdzi, że był najmłodszym reżyserem, A... który miał retrospekcję mm -hmm. w Cannes na przykład. I ten film też tam był pokazywany wtedy. No to, trudno, wiesz, mówić o Kormanie, nie pokazując sklepyku z horrorami, tak mi się wydaje. Natomiast yy... o, i uciekło mi. O. Możesz kontynuować? Nie, bo ja tego chciałem, ja tego chciałem powiedzieć nazwiska, które się przywijają przez um, samego Kormana. Uh -huh. Jack Nicholson tutaj, ale również y, z aktorów Charles Bronson. U niego grywał. W, no, no grywał, ale nie zaczynał. Nie, nie, nie, nie, ale mówię o takim Aha. początku kariery. No to no, no, tak, Robert tak, tak, tak, De Niro, a z reżyserów Francis Ford Coppola, Peter Bogdanowicz. Bogdanowicz. To jest niesamowite, że on dawał szansę, no, no może niesamowite, no dzisiaj niesamowite, bo rzeczywiście to były takie momenty, kiedy oni... Ale wiesz, o co mi chodzi? Ja się zastanawiam nad tym, czy mu się to po prostu udało, czy to jest kwestia przypadku, czy on rzeczywiście co, zauważał, jest... że hmm? po prostu, że ci faceci mają talent. Jeśli to jest faceci, przypadek, to, to naprawdę możecie. pomnożony przez, mhm. przez ileś przypadków. Mhm. No bo wymieniłem te tych parę nazwisk no. i jest to niesamowite, że oni y, u niego się pojawili, ty, ty, ci, ci twórcy właśnie, jak Peter mm -hmm. Bogdanowicz, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, mm -hmm. To jest niezłe. No, jeśli on miał takie szczęście, był takim magnesem do przyciągania ludzi przypadkowo, no to ja dziękuję. Ja bym chciał wiesz, pracować z ludźmi, którzy później okazywali się najwybitniejszymi reżyserami amerykańskimi czy najwybitniejszymi aktorami. Inna sprawa jest taka, że on również, to, to, jest, to jest też super, dawał szansę w swoich filmach zagrania aktorom, którzy już byli podstarzałymi aktorami. Mm -hmm. niego grywali nie w tym filmie, ale w cyklu Opoł. No właśnie, tak. Grają tacy aktorzy jak Boris Karloff, Peter Lor, Vincent Price, to są aktorzy którzy no niestety ale wtedy już kończyli swoją karierę i podobnie jak była Lugosi, no on nie dożył tego być może grałby w filmach Kormana mhm. natomiast na przykładzie Lugosiego można powiedzieć że im nie wiodło się zbyt dobrze pod koniec życia nie było emerytur dla byłych gwiazd Hollywood i oni przemierali głodem dosłownie mhm. natomiast Mam Kormana... wrażenie że Vincent Price dzisiaj jest najbardziej pamiętany właśnie z tego cyklu ekranizacji od na po no, no, bo wiem, tamte czy, pozostałe produkcje są już bardziej, bardziej. Ja nie wiem, czy, nie, czy w nie, może nie z Vincenta, z tego, z Tima Bartona bardziej nie jest znany, Vincent Price. Może nazwisko. Ale fakt jest taki, że, A, że te występ, filmy, no. który których grywał Vincent Price uh -huh. u Rogera Kormana dały mu drugie życie, uh -huh. bo on był aktorem, który grywał w filmach Universal w latach 30-40, natomiast u Kormana pojawia się w latach 60 na nowo. I to jest bardzo cenne u Kormana, że on dawał szansę tym aktorom jeszcze raz zaistnieć na ekranie. I w moim tak. odczuciu on dostał mm -hmm. za to Oscara. Mówię o, o Kormanie. Mm -hmm. Po tylu latach? No, honorowego, tak. Dobra. Chyba nie I, znajdziemy odpowiedzi. chcielibyśmy ży... zapytać członków Akademii. No. Roger Korman y, żyje. Mm -hmm. Jak powiedziałem, nie, nie, nie reżyseruje ostatnio filmów. Zajmuje się produkcją. No właśnie gdzieś się pojawiła informacja, że jednak coś wyreżyserował. Podobno. Tak? No Masz... właśnie jest podobna informacja, że w zeszłym roku coś... No to super. A. Bo ostatnio to był Frankenstein, Wiesz. to są do kinowy film mm. Unbolded, tak? Frankenstein, czy tam... No mi, i z to nie? był początek lat 90. To, jeśli to był początek lat 80. Natomiast dobrze, no, dobrze, że, że ten facet udowodnił, że będąc filmowcem, który potrafi, potrafi zrealizować film w dwa dni, robiąc filmy, gdzie potwory są zrobione z tektury, Mm -hmm. można dostać Oscara. Nie wiem, czy to by było możliwe w naszym kraju, żeby Marek Piestrak na przykład dostał jakąś bardzo poważną nagrodę przez, przyznawaną na przykład, przez... No nie wiem, kapitury. Honorowe Złote Lwy. Na przykład. No. To, to, to jest niemożliwe chyba w Polsce jeszcze. Nie. Nawet A w Stanach Stan tak? Tak, ale wiesz co, nie, nie porównywałbym. Ja, ja myślę, że Roger Corman jest świadomy typu kina, jakie, jakie realizuje. Natomiast Marek Piestrak, jak wynika z jego wywiadów, no totalnie nie wie, co on nakręcił. Znaczy tytuły wymieni, ale jeśli chodzi o jakość, to tutaj jest rozbieżność zdań. Jedn... Dobra, to... Widzowie mają jedne, on ma drugie, no. Dobra, nie, zgadza się, zgadza się. Być może rzeczywiście nie ma tutaj co porównywać. Znaczy, przypad, przede wszystkim to Marek Piestrak, mhm. jak już mówimy o nim, to realizuje filmy w jednym nurcie totalnego kiczu, który udaje coś. Natomiast Korman, to co jest mega ciekawe u tego reżysera, przez cały Ale chwileczkę, film... że, nie wiem, czy się dobrze zrozumiałem. Mhm. Marek Piestrak kręci kino, które coś udaje, tak? No, Marek Piestrak kręci filmy, które udają filmy amerykańskie. Aha. Mhm. Jego klątwa do innych węży że udaje on, Indiana Jonesa. Nie, one starają się Stara. być jak Okej, okay, nie udaje, no bo to nie jest pastisz, on nie mm -hmm. ma, zgadza się. One mu się po prostu nie udają. <laughs> tak. Chce kręcić filmy w stylu amerykańskim, mu się tak, nie tak. udają. Mhm. Natomiast to, co jest ciekawe u Kormana, że on zrealizował przez całą swoją długą filmografię mhm. filmy, które stały się klasykami. I ten film również mhm. jest kultowy i nawet stał się już klasykiem. Ja ostatnio miałem w ręce... Tylko książkę... nie, wiesz, tak mówisz, klasyka, klasyka, ale to nie jest film tego typu, że umieści się go w cyklu arcydzieła kina światowego. Zaraz po obywatelu y. No dobra, no to, no to powiem tak. Ale słuchaj, no to jest, to jest ciekawe. Mhm. Miałem w ręce w książka wydana w Polsce. Ym, nazywa się to Wielcy Amerykańscy Reżyserzy albo Wielcy mhm. Klasycy. I tam obok, no nie wiem... Orsona Wellesa Aha. obok y, y, y, y, Billy Wildera mhm. jest Roger Corman w tej samej książce. No nie ma osobnych kart y, poczerniałych z Cormanem, mhm. czy y, żółtych, że, czy, czy jakiś no, rozumiem. raty tam nie ma. Po prostu on jest, występuje z klasykami dzisiaj, Roger Korman. Obok Billy Wildera i obok Orsona Wellesa. Ja rozumiem, tylko trudno z, wyciągnąć z jego filmografii jeden taki tytuł główny, przełomowy, dzieło znaczące, wybitne, ponadczasowe. No to, no to ja bym wskazał Zogładę Demu Asherów. <głos> <głos> <głos> <głos> nie, ja mam bardziej maskę do czerwonego moru. No, ale to już się możemy tak sprzeczać. Zogradenemu Asherów. Więc ja pierwsza. myślę, że już w ogóle czas przekroczyliśmy trochę. Dobrze. Tak? Niebawem mogli. Znaczy ja nie wiem. Ktoś, ktoś ma zegarek, zapewne ktoś ma. Może. Tam... Do 21. Dobra. Y... No dobra, no to możemy tylko jeszcze zachęcić, że ten film, jak już jesteście na tak, to, to tak. zobaczymy ten film. Tak, tak. Zachęcamy do oglądania filmu, na który przyszliście państwo do kina. Ja się cieszę, że, że, że w Polsce Roger Korman staje się coraz bardziej popularny, bo to troszeczkę Aha. się zmienia, na szczęście, bo ja jestem, to mogę mówić za siebie, ale chyba też za ciebie, no nie, za ciebie nie będę mówił, powiem za siebie, mhm. że ja jestem w ogóle bez... No nie jestem obiektywny, ja uwielbiam filmy Kormana i tak naprawdę wszystko, co zrobił, uważam, że warte jest zobaczenia. Nawet atak krabów-morderców. Tak. W liczbie mnogiej, <śmiech> chociaż tam występuje jeden krab. <śmiech> A, ja widziałem trailer, rzeczywiście, tak? z efektami komputerowymi. Mm -hmm. Tak, z przodu jest ryba, z tyłu jest ośmiornica. Web ma ryby z zębami, a z tyłu te macki ośmiornicy. Mm -hmm. Jest potężna, wyskakuje z wody, w locie łapie kobietę i znika w, mm -hmm. w wodzie z powrotem. Aha, czyli wraca do korzeni. Wraca. Do... No właśnie, no właśnie, 85 lat i robi takie filmy. Także wrócił do korzeni. <śmiech> Dobrze, to zapraszamy na studiów no z horrorami oraz do słuchania podcastu. Sklepik z cholerami. <głos> Trochę nam się zmieniła formuła, bo to jest taki specjalny epizod naszego podcastu I, i, i teraz przejdziemy może do rzeczy, którą najczęściej załatwiamy na początku. Chciałem ci przeczytać jedną z recenzji na iTunesie, mm -hmm. napisaną przez, jeśli dobrze odczytaj rosina.pl, bo to jest skierowane wprost do ciebie. Posłuchaj. Panie Patryku, sygnały są naprawdę warte zobaczenia. Koniec przypomina mi jakieś lemowskie opowiadanie, tych Śmieszek, a dzisiaj oglądałem test pilota Pirksa i też jest super, uśmieszek. Postscriptum. Nie wiedziałem, że ponowny post kasuje stare y, szkoda. Tak, tak, ja też to zauważyłem, że na iTunesie, jeśli się już ktoś do nas coś pisał, to robiąc nowy post na iTunesie kasuje automatycznie się stary post. Tak? To, ja jakby polecam, tak, ale polecam y, w takim wypadku iTunes, y, nie iTunes, przepraszam, tylko Facebook. Tam, tam, mhm. z tego co wiem, nic się nie kasuje. Okej, okay, ale widzisz, roślin.pl pisze do ciebie, żeby się tak przekonał do sygnału. Wiesz co, ja muszę wypocząć przed tym, jakoś się tak odpowiednio nastawić. Poza tym muszę już podzwonić i jakąś terapię sobie po tym zorganizować, półroczną przynajmniej. Mhm. Ja nie sądzę, żebym tak wyszedł cało z tego seansu. Ale znowu. Wymienia też Twój ulubiony film. Co nie Wymienia Twój ulubiony film, nasz słuchacz, czyli test Pilota Pirksa. Mhm. Tak, test Pilota Pirksa jest ok, ale sygnałów. Nie, jeszcze nie jestem na to gotowy. <laughs> Naprawdę. Nie. Ten film za mną chodzi, zresztą. Ten systematycznie mi przypominasz o tym, żebym zobaczył ten film, ale jeszcze nie daję rady. Nie, nie, nie. Jeszcze za, za świeży mam nie. obraz tego seansu wcześniejszego, więc no... Nie, nie, nie. Ja naprawdę później musiałem odpocząć i to dość dobrze, żeby, żeby się pozbierać do kupy, bo to, ten film miałem wrażenie, że wyciągnął mój mózg, po prostu zaczął po nim deptać i rozciągać. Nie... Dobra, więc widzę, że pozostajesz uparty. Nie, zobaczę, nawet zobaczę. Nawet na prośby Obie, obiecie, że zobaczę, ale jeszcze nie jestem na to gotowy. Dobra. Słuchaj, to, to jest raz, ale przeczytam ci, przeczytam ci, co się też wydaje mi się rozbawi, bo mnie rozbawiło pozytywnie. Recenzja naszego podcastu z wczoraj. No. Jaroszy napisał jedno zdanie. Uzależniłem się. Kiedy nowe odcinki? A. Trzy znaki zapytania. No to miłe. No to to miłe i wydaje mi się, pocieszające, że nie tylko my cierpimy, że są inni jeszcze wariaci, którzy, którzy chcą, my lubimy mówić, a jest ktoś, kto lubi słuchać o klasy B, no nie będziemy sami u psychiatry, wiesz, w poczekalni. Mhm. Będą również z nami tacy ludzie jak Jaroszy, którzy nie mogą się doczekać kolejnych odcinków i są, i są uzależnieni. To bardzo miłe. No, tak, tak, bardzo. Patryku, no. powinniśmy na koniec tego naszego dziwnego odcinka zapowiedzieć równie dziwny odcinek z... Wyjątkowy. Znaczy, wyjątkowy, dla, dlatego że jest to odcinek, który będzie celebrował Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 czerwca i trochę odejdziemy od naszej takiej przyjętej konwencji, nie będziemy omawiać filmu klasy B, co ma, mało tego, nie będziemy nawet omawiać horroru. Mhm. Ale... F powiedzmy, że zostajemy przy fantastyce poniekąd. Chociaż bliżej tutaj temu filmowi do baśni, mm -hmm. prawda? A jak każda dobra baśń, również i w tym filmie pojawiają się elementy grozy. Tak, dokładnie. Wymień ten tytuł. Omówimy oryginalny film wyprodukowany przez MGM w roku 1939, wyreżyserowany przez Wiktora Fleminga pod tytułem Czarnoksiężnik z Krainy Oz, tak. specjalnie na Dzień Dziecka. Mm -hmm. I tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to zdecydowanie film klasy B. Nie będziemy na siłę tutaj naciągać rzeczywistości, że coś ma z tym wspólnego. To jest porządna produkcja gatunkowa, zrobiona na życzenie wielkiej wytwórni, ale zrobiona w sposób doskonały i precyzyjny. Tak, tak, tak. Ale no, jak zapowiedziane zostało już we wstępie naszego podcastu, tam taka miła pani mówi, że interesuje nas wszystko. <grym <grym> co może no nie właśnie. do końca jest Dlatego kinem klasy B znaczone, zaznaczone, co... tam jest, że interesuje nas poza kinem klasy B. Interesują nas filmy, które sami po prostu lubimy i które niekoniecznie należą do mhm. tego nurtu czy kierunku. Mhm. Ale jak mówię, pretekstem i proszę nam wybaczyć jest dzień dziecka. Tak, tak. Chociaż nie wiem, czy do to... końca będzie to dla dzieci. Oj, nie wiem. Bo ja mam jakieś takie skrzywienie, A, że dopatruję się okay. rzeczy, których niekoniecznie tam są. Dobra, nieważne. To tyle. Okej, okay, ten odcinek ten odcinek o, o, o Czarnociężniku z Krainy Os pojawi się za ob, obok tego odcinka za kilkanaście godzin mm. tak naprawdę, bo przyspieszamy trochę tempo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy chcemy trochę puścić więcej epizodów, bo nas trochę nie było. Więc zapraszamy już za chwilę tak. na Czarnociężnika. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Patrza.